Nawet niewielkie domy miały często cztery i więcej pokoi oraz wewnętrzny dziedziniec. Kobiety przygotowywały posiłki na piecu zbudowanym na dziedzińcu. Wewnętrzne ściany domu tynkowano i malowano. Malowidła przedstawiały zwierzęta i sceny z życia wiejskiego. Sprzęty domowe stanowiły stołki, fotele, niskie stoły, łóżka i skrzynie na ubrania, ozdoby i inne przedmioty codziennego użytku. Niektóre domy wyposażone były w lampy oliwne i okna bez szkła. Przeciętny Egipcjanin oddawał w domu cześć takim bogom jak Bes, wesoły Bóg Karzył, i jego żona Taueret, bogini o postaci Hipopotama. W domach stały figurki przedstawiające poszczególnych bogów. Życie codzienne Małe dzieci mieszkały ze swymi matkami i innymi kobietami z rodziny w specjalnej kobiecej części domu. Dzieci ubierano w bardzo proste lniane stroje. Sandały robiono im ze skóry lub wyplatano z trzciny. Wiele dzieci nosiło naszyjniki i bransoletki z paciorków. Gdy chłopiec kończył dwanaście lat, zgodnie ze zwyczajem golono mu głowę, zostawiając jedynie pojedyncze pukle włosów. Po ukończeniu 14 lat chłopiec zaczyna uczyć się zawodu, zwykle tego, który wykonywał ojciec. Dziewczęta wychodziły za mąż i zajmowały się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Egipcjanie bardzo kochali swoje dzieci. Niestety, wiele umierało zaraz po urodzeniu albo we wczesnym dzieciństwie. Rodzice próbowali ochronić je przed nieszczęściem poprzez zaklęcia i czary. Na malowidłach i w starożytnych rzeźbach Dzieci przedstawiane są jako bardzo ważne osoby w rodzinie. Zwierzęta domowe i zabawki Większość rodzin egipskich hodowała w domu małe zwierzęta. Najbardziej ulubionym był kot, nie tylko dlatego, że tępił szczury i myszy. Egipcjanie wierzyli, że to bogini Bastet pod postacią kota chroni ich dom. Niektóre koty były specjalnie przyuczane do pomocy w polowaniu na ptaki. W dziecięcych grobach znaleziono zabawki, które pozostawiano tam, wierząc, że dziecko będzie bawiło się nimi w innym świecie. Były to lalki, piłki, bąki, figurki zwierząt, a także gry planszowe przypominające warcaby. Dzieci często robiły zabawki same, chociaż byli także wytwórcy zabawek. Nauka w wieku od 4 do 14 lat dziewczynki i chłopcy chodzili razem do szkoły, gdzie uczono ich pisać, czytać i liczyć. Synowie pisarzy, urzędników czy kapłanów wcześniej musieli zaczynać naukę w szkole, która najczęściej mieściła się w świątyni. Tam pod okiem nauczyciela przez wiele lat uczyli się trudnej sztuki pisania i czytania świętych znaków, hieroglifów. Wiele też było nauki pamięciowej. Nauczyciel czytał opowiadanie, a dzieci przepisywały je na skorupie rozbitego naczynia lub kawałku skałki wapiennej. Papier wytwarzany z papierusu był zbyt drogi, aby używać go w szkole. Do pisania służyło trzcinowe piórko, maczane w czerwonym lub czarnym atramencie. Po ukończeniu czternastu lat chłopcy uczyli się zawodu, jaki wykonywał ich ojciec, najczęściej rolnictwa lub rzemiosła. Dziewczynki pozostawały w domu, by pod okiem matki nabywać umiejętności związane z prowadzeniem domu. Na rynku. W każdym mieście znajdował się targ, na którym kupowano żywność, ubrania i przedmioty domowego użytku. Ze względu na gorący klimat używano bardzo prostej odzieży, lecz noszono dużo ozdób z ceramiki, kamieni, czasem złota, srebra lub miedzi. Bogaci ludzie ochraniali głowy przed silnym słońcem zakładając peruki wyrabiane z prawdziwych włosów lub włókien roślinnych. Wśród oferowanych na sprzedaż towarów były ceramiczne naczynia do gotowania i jedzenia, drewniane meble ozdabiane hebanem lub kością słoniową i piękne skrzyneczki na przybory toaletowe. Egipt zasobny był w złoto, ale brakowało drewna. Sprowadzano więc drewno cedrowe z Libanu. Inne towary, jak na przykład srebro, strusie pióra, heban i kość słoniową, przywożono z Azji Mniejszej, wysp Morza Egejskiego i Nubii, która dziś jest częścią Sudanu. Posiłki Żyzne ziemie Doliny Nilu pozwalały na intensywne uprawy zboża, warzyw i owoców. Uprawiano jęczmień, pszenicę, soczewice, ogórki, fasole, por, cebulę, a także daktyle, figi i winorośl. Popularnym mięsem była wołowina, ale jedzono także baraninę, wieprzowinę, mięso, kozie i drób, kaczki i gęsi. Dla uboższych rodzin podstawowymi artykułami spożywczymi były chleb, cebula, różne rodzaje warzyw i owoców. Posiłki bogatszych były bardziej urozmaicone, z ciastkami z miodem na deser włącznie. Potrawy gotowano w glinianych piecach zbudowanych na dziedzińcu domowym, a podawano w naczyniach ceramicznych ustawianych na niskich stolikach. W południe kobiety zanosiły posiłek mężom pracującym w polu oraz dzieciom do szkoły. Kapłani w świątyniach trzy razy dziennie przygotowywali posiłki Bogom, aby pozyskać ich przychylność dla Egipcjan. Potrawy te następnie dzielone wśród kapłanów stanowiły wynagrodzenie za ich służbę. Leczenie Wielu Egipcjan cierpiało na choroby wywoływane przez piasek i wodę. Piasek unoszący się w powietrzu powodował schorzenia płuc i dolegliwości układu oddechowego, a piasek w chlebie niszczył zęby. Szereg chorób roznosiły także pasożyty żyjące w rzekach. Egipcjanie cierpieli na wiele chorób znanych i dzisiaj. Wydaje się, że zawód lekarza najwcześniej pojawił się właśnie w starożytnym Egipcie. Byli tam lekarze, pielęgniarki, a młodzi ludzie studiowali nauki medyczne w świątyniach. Medycy przeprowadzali operacje i sporządzali lekarstwa. Pewne zabiegi dokonywane przez lekarzy miały wygnać złe duchy, którym przypisywano spowodowanie choroby. Przy pomocy magii leczono nawet zwykłe przeziębienia. Szczególnie niebezpieczny był moment narodzin dziecka. Często umierały rodzące matki, umierało też wiele noworodków i niemowląt. Wiele magicznych zaklęć miało chronić zarówno matki, jak i dzieci przed niebezpieczeństwem. Małżeństwo Związki małżeńskie w starożytnym Egipcie zawierano bardzo wcześnie. Pan młody był zwykle w wieku, w którym mógł już zapewnić utrzymanie swojej przyszłej żonie. Panna młoda była znacznie młodsza, często w wieku 13 lat. Większość ludzi umierała przed ukończeniem 50 lat, żyli więc krótko. Młodzi ludzie sami wybierali sobie partnerów i tworzyli dla siebie nawzajem pieśni miłosne. Właśnie z Egiptu pochodzą najwcześniejsze znane pieśni miłosne. Małżeństwa nie były aranżowane przez rodziców. Niemniej jednak rodzice starali się, aby młodzi ludzie mieli sposobność poznania partnera pochodzącego z tej samej grupy społecznej. Fakty Bogowie Bogowie dzielili się na bóstwa czczone w całym państwie, chroniące króla oraz na bóstwa lokalne, mające wyznawców tylko w pewnym mieście lub okręgu. Bogowie mieli swe świątynie i kapłanów, którzy im służyli. W świątyniach śpiewały i tańczyły kapłanki. Zwykli ludzie modlili się w domach do bóstw domowych. Mumie Zwłoki bogatych ludzi mumifikowano. Z ciała usuwano najważniejsze narządy, z wyjątkiem serca i nerek. I suszono je wraz z wyjętymi organami, używając do tego natronu mieszanki soli naturalnych. Następnie ciało bandażowano kilkoma warstwami lnianych bandaży. Między warstwy wkładano specjalne amulety, mające przynieść osobie, której zwłoki balsamowano, szczęście w zaświatach. Przygotowanie mumii trwało 70 dni, po czym rodzina składała ją w grobowcu. Mumifikowanie zachowywało ciało zmarłego, aby jego dusza, ka, mogła do niego powrócić – Egipcjanie wierzyli, że Ka powraca do mumii złożonej w grobie na krótki czas, wystarczający na to, by zmarły mógł zjeść posiłek, który rodzina przyniosła mu do grobowce. Piramidy W pewnym okresie królowie budowali swoje grobowce w postaci piramid. Prawdopodobnie miały one przypominać promienie słoneczne i być pomostem umożliwiającym zmarłemu królowi połączenie się z ojcem, bogiem słońca. W pobliżu piramid, w Gizie, odnaleziono i odkopano łódź słoneczną. Egipcjanie zapewne wierzyli, że król używać będzie tej łodzi do żeglowania po niebie. Piramidy budowali chłopi, którzy nie byli niewolnikami. Koniec cywilizacji egipskiej. Cywilizacja starożytnego Egiptu przetrwała około pięciu tysięcy lat. Później kraj został podbity przez cudzoziemców. Pierwsi dokonali podboju Asyryjczycy i Persowie. Następnie w 332 roku przed naszą erą Aleksander Wielki. Po jego śmierci rządy w Egipcie objął jeden z jego wodzów Ptolomeusz. Dynastia Ptolomeuszy władała Egiptem aż do czasów królowej Kleopatry VII. Wreszcie w 30 roku naszej ery Egipt podbił rzymski wódz Oktawian i stał się on jedną z prowincji cesarstwa rzymskiego. Pismo w Egipcie używano trzech rodzajów pisma – hieroglifów do spisywania tekstów uroczystych i religijnych oraz pisma hieratycznego i demotycznego, używanego w sprawach handlowych i w życiu codziennym. Dwa ostatnie były znacznie łatwiejsze od hieroglifów, będących rodzajem pisma obrazkowego i mających około 700 znaków. Po upadku cywilizacji egipskiej również i pismo uległo zapomnieniu. Dzisiaj staroegipskie teksty znów mogą nam opowiadać o dawnych czasach dzięki francuskiemu uczonemu Champollionowi, któremu w 1824 roku udało się to pismo odczytać. Chris Chelepi, Starożytna Grecja Wstęp Starożytną Grecję tworzyło wiele państw, miast, tak zwanych polis. Nie stanowiła ona jednolitego państwa, jakim jest dzisiejsza Grecja. Zazwyczaj każda polis składała się z właściwego miasta, z przedmieść i okolicznych terenów rolniczych, wiosek. Niektóre polis były ważniejsze od innych. Najsłynniejsze i najpotężniejsze to Ateny i Sparta. Grecja to kraj gorący, suchy i górzysty. Polis powstawały przeważnie w dolinach między łańcuchami górskimi. Choć ziemia nie była zbyt urodzajna, do pewnego momentu swojej historii Grecy wytwarzali wystarczająco dużo żywności na własne potrzeby. Później, gdy liczba ludności wzrosła, żywność sprowadzano również z innych krajów. Ateny Miasta państwa zbudowane były według podobnego schematu. Nad główną częścią miasta wznosił się pagórek zwany Akropolisem, co oznacza miasto na wzgórzu. A Teńczycy, tak jak i inni starożytni Grecy, na tych wzniesieniach budowali świątynie poświęcone zazwyczaj bóstwom opiekuńczym miasta. Centrum stanowiła Agora, gdzie mieszkańcy spotykali się, aby omówić aktualne, ważne dla miasta sprawy. Można tu było również dokonać zakupów. Dookoła Agory wznosiły się najważniejsze budowle, zaś dalej rozchodziły się ulice z domami mieszkalnymi. Ateny były największym i najpiękniejszym miastem starożytnej Grecji. Wiele marmurowych budowli z tamtych czasów zachowało się do dziś i są podziwiane przez licznie odwiedzających Ateny turystów. Ateny położone są niedaleko Wybrzeża Morskiego. Od portów w Pireusie dzieli je tylko 10 kilometrów. Pireus był też ważnym ośrodkiem budowy okrętów. W dawnych czasach do Pireusu zawijały statki z innych greckich portów, a także z obcych krajów. Kupcy przewozili drogą morską towary, by je sprzedawać na rynku w mieście. Na statkach przybywali także ludzie chcący osiedlić się w Atenach. Przybysze szybko znajdowali odpowiednie dla siebie zajęcie. Wielu z nich zatrudniało się w warsztatach wytwarzających tarcze i broń dla bojowników. Ateny słynęły ze wspaniałej ceramiki. Wiele pięknych wyrobów, takich jak amfory, zachowało się do dziś. Zamieszczone na nich malowidła są ważnym źródłem wiedzy o życiu starożytnych Greków. Życie na wsi Starożytna Grecja była przede wszystkim krajem rolniczym. Mieszkańcy wsi przez cały rok ciężko pracowali na polach i przy hodowli zwierząt. Dzieci z rodzin chłopskich od wczesnego dzieciństwa pomagały rodzicom, zbierały jajka, doiły kozy. Chłopiec już w wieku siedmiu lub ośmiu lat zostawał pasterzem, a w miarę swych sił uczestniczył także w pracach polowych. Uprawiano pszenicę i jęczmień. Zboże na polach wiązano w snopy i zwożono wozami do stodu. Jesienią dzieci zbierały strząsane z drzew oliwki. Rodziny, które wytwarzały więcej żywności, sprzedawały część na rynku w mieście. Bogate rodziny posiadały większe obszary pól uprawnych i były właścicielami niewolników. Członkowie takich rodów mieszkali we wspaniałych miejskich domach, a ich pola uprawiali niewolnicy, którzy często także pracowali w kopalniach srebra i w kamieniołomach. Przy tej niezwykle ciężkiej pracy wielu z nich ginęło. Latem dzieci pomagały przy zbiorze winogron i przerabianiu ich na wino lub ocet. Dzieci uczestniczyły też w zbiorze oliwek. Strącały je z drzew przy pomocy kijów lub wspinały się na wysokie gałęzie. Nauka domowa Małe dzieci początkowo wychowywały się w części domu należącej do kobiet. Bawiły się piłkami, lalkami i figurkami zwierząt. W niektórych rodzinach hodowano małe zwierzęta, domowe pieski, króliki, a także ptaki, sprawiając tym radość dzieciom. Ośmioletnie dziewczynki zaczynały uczestniczyć już w pracach domowych. Matki uczyły je prząść i tkać sukno. Kobiety zawsze same przygotowywały ubrania dla całej rodziny. Dziewczynki musiały również nauczyć się sztuki gotowania i innych prac domowych. W wielu zamożnych rodzinach wychowywaniem chłopców zajmował się niewolnik zwany pedagogiem. Do jego obowiązków należało nadzorowanie nauki chłopca, odprowadzanie go do szkoły i towarzyszenie mu podczas lekcji. Po powrocie do domu pomagał chłopcu przy odrabianiu pracy domowej i uczył go właściwego zachowania. W biedniejszych rodzinach chłopcy uczyli się zwykle zawodu od ojca. Na przykład garncarz uczył swego syna garncarstwa. Po wielu latach nauki i praktyki w warsztacie ojca chłopiec otwierał własny zakład lub dziedziczył warsztat ojca. Szkoła. Dziewczęta posyłano do szkoły bardzo rzadko. Ojcowie woleli pozostawić dziewczynkę w domu by pod opieką matki przygotowywała się do roli żony i zdobywała umiejętności prowadzenia domu. W Atenach każdego chłopca przygotowywano do wykonywania określonego zawodu, choć nie zawsze w szkole. Można się też było uczyć pod okiem ojca w domu. Chłopcy, którzy uczęszczali do szkoły, uczyli się czytać, pisać i recytować. Poznawali poezję Homera, a wielu poematów o bogach, rosach i wojnach w dalekich krajach uczyli się nawet na pamięć. Brali również udział w lekcjach śpiewu i gry na liże. Kilkunastoletni chłopcy uczęszczali do gimnazjum, gdzie pod okiem doświadczonych nauczycieli gimnastyki spędzali wiele godzin na ćwiczeniach fizycznych. Tam też spotykali starszych młodzieńców i dorosłych mężczyzn, z którymi dyskutowali o różnych dziedzinach nauki i życia. Miało to istotny wpływ na ich rozwój intelektualny. Starożytni Grecy kochali sport. Chłopcy ćwiczyli się w zapasach, biegach, rzutach oszczepem i dyskiem. Ceremonie i święta W wielu domach znajdowały się ołtarze poświęcone Zeusowi i Apollinowi. Rodzina modliła się wspólnie i składała ofiary w postaci ciasta, ptaka lub jagnięcia. W dniu trzecich urodzin dziecka ojciec składał ofiarę dziękczynną, Zeusowi i Atenie za szczęśliwe przeprowadzenie potomka przez okres wczesnego dzieciństwa i związane z nim choroby. Modlił się też o dalszą opiekę nad dzieckiem. Chłopcom i dziewczynkom w wieku trzech lat pozwalano brać udział w obchodach święta wiosny. Były przystrajane polnymi kwiatami, które także trzymały w rączkach. Dzieci były dla Greków uosobieniem radości i nadzieją na przyszłość a widok takich orszaków miał sprawiać również radość Bogom. Co roku dziewczęta, które właśnie ukończyły 9 lat, dawały się do świątyni Artemidy, bogini łowów i dzikiej przyrody. Związane to było z mitem o myśliwym, który zabił jednego z ulubionych niedźwiedzi Artemidy. Bogini uznała to za wielką obrazę. Osiemnastoletni chłopcy także wędrowali do świątyń i miejsc kultu. Uczyli się, jak oddawać cześć Bogom i jakie należy im składać ofiary. Stroje Starożytni Grecy wstawali o wschodzie słońca. Ubieranie się nie zajmowało im wiele czasu, a stroje były bardzo proste. Kobiety i dziewczynki nosiły luźne suknie, tak zwane peplos, przewiązywane w talii paskiem. Chłopcy ubierali się w lniane hitony, sięgające ponad kolana. Hitony dorosłych mężczyzn miały ten sam krój, tylko były dłuższe. W chłodnej porze roku używano długich, wełnianych płaszczy. Grecy bardzo często chodzili boso, używali też skórzanych sandałów, a rolnicy do pracy wkładali buty. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy mieli długie włosy. Dziewczynki często splatały je w warkocze. Mężczyźni włosy obcinali krótko, ale za to nosili brody. Dorosłe kobiety upinały włosy w kok, często nosiły chustki, zwłaszcza podczas zajęć domowych. Ubranie przygotowywano w domu, było to zajęcie kobiet. Do obowiązków każdej żony i matki należało tkanie sukna, na stroje dla całej rodziny. Suknie nie wymagały krojenia ani szycia. Układano je z jednego, odpowiednio utkanego kawałka materiału. Nikt nie kupował ubrań, nawet w najbogatszych rodzinach. Powstawały w domu. Wizyta w greckim domu. Domy greckie budowano z drewna, kamieni lub niewypalonej cegły. Cegły wytwarzano z mieszanki mułu i słomy, którą formowano w kostki i suszono na słońcu. W wielu domach bogatych rodzin od drzwi wejściowych prowadził pasaż do wewnętrznego podwórza, na którym znajdowała się studnia. Podwórze nie było zadaszone i wprost z niego prowadziły drzwi do innych pomieszczeń domu. Niewielkie okna wychodzące na ulicę nie przepuszczały zbyt wiele światła. Powietrze i światło dostawały się do wnętrza przede wszystkim od strony podwórza. Największy pokój przeznaczony dla mężczyzn nazywał się Andron. Tam podawano posiłki i przyjmowano gości. Z Andronu przechodziło się do kuchni. Na jej środku, na wielkim palenisku przygotowywano posiłki. Kobiety, gdy nie były zajęte gotowaniem, spędzały czas w kobiecej części domu, gdzie przędły i tkały. W domu była łazienka z dużą wanną do kąpieli. Sypialnie zwykle budowano na piętrze. Zakupy: W każdym mieście wokół agory znajdował się targ, gdzie można było kupić niemal wszystko. Rzemieślnicy pracowali na miejscu i od razu wystawiali swe wyroby na sprzedaż Towary rozkładano wprost na ziemi W cieniu chłodnych, marmurowych ścian budynków otaczających plac Na rynku odbywał się również handel niewolnikami Można było oglądać wystawionych na sprzedaż ludzi A nawet sprawdzać, czy nadają się do odpowiedniej pracy Na Agorze pojawiali się też bankierzy którzy wymieniali zagraniczne pieniądze na grecką walutę, za którą można było kupić towary na rynku. Posiłki Na śniadanie jadano zwykle gorącą potrawę z ziaren zbóż. Posiłek południowy stanowił chleb i ser kozi. Pod wieczór podawano obiad złożony z ryb, warzyw, serów i owoców. Najczęściej były to winogrona, figi i migdały. Podstawą pożywienia był chleb. Grecy nie znali ryżu ani ziemniaków. Potrawy mięsne przygotowywano tylko na specjalne okazje wesela albo święta. Mięso pochodziło wówczas ze zwierzęcia poświęconego Bogu na ofiarę. Gotowano je i dzielono wśród członków rodziny i gości, a często też przeznaczano część dla biedaków. Posiłki przyrządzane były przez kobiety lub niewolników. Gotowano na otwartym ogniu, na palenisku w kuchni lub w glinianych piecach. Na podwórzu stawiano specjalny piec do pieczenia chleba. Używano przy tym wyrobów ceramicznych rozmaitego kształtu dzbanów, amfor, kubków, garnków i mis. Często spotykany, zwężający się u góry dzban służył do gotowania wody, zupy lub warzyw. Na wielu wazach zachowanych do dzisiaj Przedstawiane są greckie uczty. Przy stołach usługiwali niewolnicy, którzy zabawiali biesiadników grą na liże. Podawano wiele różnych dań, na które składały się ryby i ptactwo, na przykład drozdy i słowiki. Popularny był też jogurt z miodem. Do słodzenia potraw używano miodu, Grecy bowiem nie znali cukru. Wojownicy Greckie miasta często toczyły między sobą wojny. Bywało też, że zawierały sojusze i razem występowały przeciwko wspólnemu wrogowi. A Ateńscy chłopcy po ukończeniu nauki przez dwa lata odbywali ćwiczenia wojskowe, aby móc stać się wojownikami i służyć w armii. Uczono ich posługiwania się bronią, tarczą i oszczepem, łukiem i mieczem. Była to bardzo ważna część edukacji. Po roku ćwiczeń otrzymywali tarcze i włócznie. W mieście odbywała się parada, podczas której młodzi wojownicy składali przysięgę. Przyrzekali, że będą dzielnie walczyć w obronie swego ludu. Drugi rok spędzali w jednym z przygranicznych fortów, otaczających każde państwo-miasto. Podczas wojny każdy mężczyzna, który nie ukończył jeszcze 60 lat, miał obowiązek stanąć do walki. Musiał być gotowy do wymarszu następnego dnia, po ogłoszeniu wojny. Najbogatsi służyli w oddziałach konnych i stawiali się do wymarszu z własnym koniem. Podczas świąt religijnych młodzi żołnierze brali udział w paradach miejskich, niosąc posągi bogów. Najbardziej cenionymi wojownikami w armii greckiej byli piechurzy. Do walki służyły im obosieczne miecze i włócznie. Niektórzy także posługiwali się procami i łukami. Piechurzy używali pancerzy wykonanych z brązu i nakładanych na grube lniane koszule. Mieli także ochraniacze na nogi przymocowane do sandałów. Hełmy z brązu przyozdabiane były końskim włosiem. Jak żyły dzieci wsparcie? Życie wsparcie znacznie różniło się od życia w innych polis greckich. Spartanie najechali i podbili lakonie na Peloponezie w X wieku przed naszą erą i stworzyli tam jedyną w swoim rodzaju polis. Dawni mieszkańcy lakonii stali się niewolnikami. Spartanie ciągle jednak obawiali się buntu. Dzieci miały być wychowane na prawdziwych wojowników i poświęcano temu wiele uwagi. Nowo urodzone, wątłe i kalekie dzieci zabijano. Zdrowe i silne poddawano surowemu wychowaniu. Kiedy chłopiec ukończył siedem lat, opuszczał dom rodzinny, by od tej pory żyć wśród rówieśników w oddalonym obozie, gdzie uczył się być żołnierzem. W miarę jak dorastał, ćwiczenia, jakie musiał wykonywać, stawały się jeszcze trudniejsze. Chłopcy nosili tylko prosty płaszcz, jedli skromnie, spali na twardych łożach. Sparta była jedyną polis, w której dziewczynki traktowano podobnie jak chłopców. Musiały one również dużo ćwiczyć, by były silne i sprawne. Podczas świąt brały udział w tańcach i biegach razem z chłopcami. Spartanie żenili się w wieku około 20 lat, ale nawet po ślubie pozostawali poza domem aż do 30 roku życia. Możemy domyślać się, że często wymykali się potajemnie, aby nocą odwiedzać swe żony. Spartanie byli niezwykle dzielnymi wojownikami. Najsłynniejsza bitwa odbyła się pod Termopilami, gdzie 300 spartańskich żołnierzy broniło wejścia do wąwozu przed atakiem wielokrotnie silniejszej armii perskiej. Wiedzieli, że muszą zginąć, by ocalić resztę swojej armii, która przedostała się inną drogą i mogła kontynuować walkę.